Padli na odcinek 26 19 listopada 2008. Witam wszystkich jeszcze raz w kolejnym odcinku podcastu Padlina z tej strony Killer of God to jest odcinek 26 no i tak to jeszcze nie jest koniec jak śpiewa wokalista grupy Frontside, której sobie, sobie przed chwilą słuchaliśmy no to głównie dzięki wam, bo piszecie na maila komentujecie jednak coś tam te, te moje ostatnie wypowiedzi w z poprzednich odcinków, no i piszecie, że jednak Wam się ta audycja podoba i chcecie, żeby, żeby, żeby wychodziła dalej. No, nie sądziłem, że to jest tak cholernie stymulujące do działania, jak takie, takie komentarze. Dzięki Wam bardzo. Zobaczymy jeszcze, jak to się długo będzie toczyć. Wszystko, ale jakoś myślę, że postaram się nagrywać te podcasty w miarę w miarę regularnie, chociaż będzie to trudne. Tak jak przed chwilą mówiłem, słuchaliśmy sobie grupy Frontside z najnowszej płyty Absolutus. Dzisiaj odcinek właściwie też bez tematu. Tematu nie będzie znowu. Właściwie właściwie nasunął mi się, o, nas, nasunął mi się temat przed chwilą. właściwie Temat, który był walkowany przez... Bardzo wiele już pewnie podcastów dawno, dawno temu i pewnie nie ma sensu o tym mówić. Aczkolwiek nie sądziłem, że problem jest aż tak dalece, aż tak dalece, aż tak daleko sięga. Do tej pory sądziłem, że jest to tylko sprawa uczniów w gimnazjum liceum, no ale też widzę powoli, że to również dotyczy studentów. Choroba ta nazywa się serwisy społecznościowe. Jak wyglądają polskie serwisy społecznościowe? No to w zasadzie każdy internauta dobrze wie. Są to takie portale, które umożliwiają tworzenie community, czyli tworzenie jakiejś tam listy znajomych. Serwisy te najczęściej również umożliwiają wstawianie własnych zdjęć gdzieś tam do jakiejś galerii. No i ewentualnie wpisywanie się pod, pod tymi zdjęciami, wpisywanie swoich komentarzy. No i ostatecznie również umożliwiają tworzenie własnych forów. Tego typu serwisów w Polsce mamy od cholery i jeszcze więcej. I co ciekawe, y, moda na niej jakoś nie chce przeminąć. Y, kiedyś była fotka, teraz jest nasza klasa. I ja jako człowiek, y, który no jest jakby nie było y, młodym użytkownikiem internetu, y, nie mam pojęcia, w czym tkwi nowość serwisów społecznościowych po pierwsze to, że tworzymy jakąś tam sieć znajomych które która to sieć właściwie no, tak naprawdę nie istnieje bo jest to zbieranie bardzo często, jest, jest to zbieranie tylko znajomych, żeby na, na liczniku pokazywało się, że ktoś tam ma 200 czy 300 znajomych czy 300 znajomych E, tak więc kontakty te są najczęściej martwe. E, to, że ktoś potrafi, że ktoś może za pomocą serwisu społecznościowego dzielić się MP3kami, dzielić się muzyką, no to przecież wszystko było. E, serwery FTP, od czego są? Od czego są od czego jest, są strony internetowe, przecież każdy może stworzyć sobie stronę internetową i każdy może e, jakieś tam zdjęcie zamieścić, a wbrew pozorom HTML wcale nie jest taki trudny. Naprawdę. E, kiedyś też miałem takie przekonanie, ale to pewnie wynikało stąd, że e, no, słuchałem dużo, e, dużo... Mm, audycji komputerowych, w których to osoby tworzące takie strony wypowiadały się, że no, dla początkujących użytkowników no to raczej polecamy programy typu, typu typu nie wiem, pajączek, zajączek, inne takie tam. Albo jeszcze jakieś tam najlepszym rozwiązaniem to już w ogóle będą takie gotowce, tak, które, które sobie które sobie Hmm, właściwie wszystko same tworzą i trzeba tylko wypełnić tą stronę treścią o w ogóle to CMS-y, tak teraz jest wszystko bardzo proste i nic nie trzeba robić a ja tak naprawdę uważam, że... znaczy uważam od, odkąd mniej więcej hmm, to już było więcej rok temu zacząłem poznawać ten język no to nie jest to wcale nie jest to takie trudne, powiem wam więcej najlepiej strony tworzy się przy pomocy starego, poczciwego notat notatnika i nie potrzebuję do tego <śmiech> żadnych yy, pajączków mało tego, do, na mnie te pajączki są zbędne, po, ponieważ yy, w większości programy te yy, nie współpracują z gadaczami, no i tak się kółko zamyka A tak więc yy, na czym polega idea serwisów yy? typu Web 2.0 czyli tak zwanych, no między innymi tak zwanych serwisów społecznościowych no to nadal nie, nie mam pojęcia akurat idea Web 2.0 to idea Web 2.0 można bardzo łatwo rozszyfrować mianowicie jest to idea uczynienia z internetu śmietniska przykładowo, przy, przykładem jest Wikipedia, która niejednokrotnie wprowadziła mnie w błąd na jakimś tam ważnym przedmiocie, no i musiałem potem ...te błędy poprawiać albo w wiedzy swojej, albo, albo po prostu w pracy, w której była wykorzystana wiedza z Wikipedii. Tak więc, no, chociaż tych błędów jest też coraz mniej, to jednak, jednak te encyklopedii internetowych nie polecamy, zdecydowanie. Czy może Web2.0, wielką ideą Web2.0 jest to, żeby, nie wiem, na internecie pojawiały się takie osoby typu, nie wiem, dzieci Neo, które mm, też mają wielką misję zaśmiecania internetu, zaśmiecania sieci e, swoimi bardzo inteligentnymi postami e, na forach różnych, które są tworzone tylko po to, żeby, żeby nabijać sobie posty? No nie mam bradego pojęcia. E, z, W czym tkwi nowość, w czym tkwi, w czym tkwi ta innowacyjność serwisów społecznościowych i wbrew temu całemu postępowi technicznemu, który, który obserwujemy w dziedzinie internetu, no, teraz każdy może zaistnieć w sieci tak naprawdę, chociażby, chociażby poprzez nagrywanie podcastów. <śmiech> To jednak po pierwsze tych osób, które nadają teraz jakiś przekaz jest bardzo dużo i na przykład bardzo to widać, na kiedy, kiedy wgłębia się ktoś w temat stacji radiowych nadających przez internet. Jest mnóstwo teraz radyjek prowadzonych przez osoby, które mają po 14-15. Które, które to radyjka specjalizują się w muzyce disco polo yy, Czy też innej podobnej Pozdrowionkach oczywiście No i to jest wszystko To jest wszystko Oczywiście yy, kiedy zajrzy się do statusu takiego radyjka na stronę No to, no to słuchaczy jest na przykład dwóch albo trzech No i to są takie właśnie yy, To są takie właśnie Miejsca gdzie bardzo łatwo, bardzo łatwo jest nadawać, bardzo łatwo jest stać się nadawcą, ale tym nadawcą być niesłyszalnym, tak, tak samo jak pod, podcasty. Tak naprawdę kto słucha podcastów w Polsce? No grupka, grupka i to taka grupka, która najczęściej również tworzy własne, także w gruncie rzeczy nikt nie słucha w Polsce podcastów i to jest niestety prawda. Jeśli w katalogu, jeżeli Padlina jest w katalogu polskich podcastów, który podobno jest katalogiem obowiązującym, a najnowszy odcinek czy ostatni odcinek ściąga zaledwie 40 osób, no to w Jest to, jest to coś żałosnego i, i, no i świadczy o tym, że tak naprawdę w Polsce nikt podcastów nie słucha. No chyba, że, że już tych takich uznanych typu masa krytyczna, no ale masa krytyczna to już jest w ogóle inny kaliber. Być może się to po akcjach Martina zmieni. Dawno w swoje, w swoje statystyki nie patrzałem, także no to więcej od odcinka 20. Z, z, z, sprawdzałem te starystyki no i wtedy mnie trochę przeraziło ale robi swoje e, Robi swoje się specjalnie tym nie przejmuję na czym jeszcze może polegać e, innowacyjność sieci Web2.0 no być może jest to w pewnym sensie i, realizacja takiej e, idei, którą socjologowie podnoszą, że idei, takiej teorii, e, którą socjologowie podnoszą, że że e, nasze społeczeństwo, że w ogóle społeczeństwo to jest rodzaj sieci że wystarczy kilka e, znać kilka osób, żeby dotrzeć do kolejnych osób e, i te osoby do, dotrą do kolejnych osób, dzięki temu dzięki temu możemy poznać e, e, któregoś tam z rzędu członka społeczności i, i, i nie wiem No załóżmy tak, ilustrując to tak mniej więcej, że e, według tej teorii wystarczy kilka ogniw, żeby na przykład dotrzeć do prezydenta. No więc e, taka mniej więcej jest ta, ta teoria. Mm, no w pewnym sensie to jest prawda, bo jednak e, takie siatki znajomych na, na przykład na naszej klasie się tworzą. Co prawda prezydenta tam na szczęście nie ma, ale, e, ale jest to jakaś tam, prawda, jakieś tam siatki się tworzą natomiast to no jest to raczej takie zjawisko które towarzyszy powstawaniu takich serwisów a nie jest to raczej do niczego przydatne nasza klasa kiedy słyszę osoby które mają po dwadzieścia kilka lat i mówią że na naszej klasie coś tam zostało skomentowane jakaś fota no to no to, to To, to nie wiem, co o tym sądzić, bo, bo jest to moim zdaniem strata czasu. Jest to coś, co, co, co jest zdecydowanie niewarte nie takiego poświęcenia. Gdybym ja chciał się jakoś tam wypromować, no to napisałbym po prostu stronę i, i nie korzystał z tego. Z tego z tego portalu, chociaż przyznaję się, mam profil na naszej klasie, tylko, tylko dlatego, żeby nie odstawać od, od reszty społeczeństwa, ale ten mój profil nie jest specjalnie zadbany. Nie, jest, nie był w ogóle aktualizowany od hu, hu, hu, od chwili założenia tego profilu. Nie był chyba aktualizowany. Także.. E, też nie niespecjalnie dbam o, te, o ten profil. E, też. Taka rzecz mi się rzuca w oczy w związku z tymi, tymi serwisami społecznościowymi i możliwościami, które te serwisy oferują, że myślę, że dzięki takim serwisom przeciętna wiedza internautów odnośnie... Sieci, odnośnie komputerów odnośnie tego tak naprawdę z czym te osoby pracują no jest że, że tak powiem bardzo nikła bardzo mierna no jeżeli, jeżeli na przykład przeciętny internauta ściąga jakieś tam filmy z serwisów typu czy tam programy na przykładowo z serwisów typu darmowe programy i ten transfer się odbywa, no bo program został ściągnięty, no ale nie wie taki przeciętny internauta, że to są serwery FTP i tak dalej, i tak dalej, no bo w sumie po co mu to wiedzieć, ale przyczyną tego jest ale jakby skutkiem tego jest ramerstwo, które się szerzy w internecie w amerykańskim już to też widać powoli, w Amery po, po, po amerykańskich różnych podcastach czy raczej stacjach radiowych, że, że to namerstwo jednak się szerzy. No bo, bo jest, jest postęp techniczny, wszystko jest zautomatyzowane. No, przykładowo Vista. E, Vista. Windows Vista, nie, dla tych, którzy nie mieli z tym systemem nadal pomimo tego, że e, dwa lata temu już chyba była premiera, e, no, to, e, no to jest to system, który... Jeśli coś użytkownik ma zrobić takiego mało zaawansowanego to naprawdę, naprawdę jest to właściwie wszystko się robi samo, tak? Jeśli podłączymy coś do USB, to nam to automatycznie wszystko wykryje. Jeśli i nawet nawet nie musimy niczego klikać, tylko wystarczy, że podłączymy coś pod USB i klikniemy guzik, który nas nam uruchomi eksploratora i i będziemy mieli dostęp do, do plików na tym urządzeniu natomiast jeśli chcemy już coś zrobić zaawansowanego, no to trzeba się nieźle natrudzić żeby cokolwiek w tym systemie znaleźć, bo wszystko jest zautomatyzowane system wie lepiej za użytkownika, co co, co, co użytkownik chce, no i, i dzięki temu też są Na, na tym bazuje cały phishing, phishing wirusy i takie różne rzeczy, wykorzystując naiwność człowieka i też pewne automatyzmy, które się pojawiają. Ostatnio czytałem książkę właśnie Roberta Cialdiniego. Polecam wszystkim Robert Cialdini Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. Jest to wspaniała książka, która pokazuje ujawnia mechanizmy podstawowe mechanizmy wpływu społecznego i naprawdę człowiek może może doznać lekkiego szoku kiedy tą książkę przeczyta dlatego że Książka pokazuje, że tak naprawdę człowiek nie myśli, że człowiek postępuje automatycznie według pewnych schematów i nawet, nawet osoby, które uważają się za jakieś tam w miarę myślące, no jednak tym, temu wpływowi społecznemu podlegają, nawet jeśli tego nie chcą. Także polecam wszystkim tę książkę i tam również widać właśnie ten automatyzm, który jest wszędzie, który, który wynika z naszych czasów, ma czasu na to, żeby jakby zastanowić się nad swoim życiem, kiedy nie ma takiego momentu refleksji i postępujemy automatycznie według pewnych schematów. Jest to straszne, bo rodzi różnego rodzaju dziwne historie, No, to może tyle, tyle w tym wejściu trochę śmiesznym dzisiaj. Posłuchamy sobie teraz grup... No, Fronisant już był. To teraz... Co? Teraz poleci sobie... Poleci sobie Animations. Najnowsza płytka z roku 2008. Bardzo fajna muzyczka. Taka, taka instrumentalne, instrumentalne, gitarowe granie Podobne troszkę do, do, do Konna nie Wojtka Hoffmana, jeżeli ktoś kojarzy tego gitarzystę. No nie chodzi mi teraz o stylistyczne podobieństwa, bo to jest w ogóle zupełnie inna muzyka, ale mniej więcej jest to taka sama koncepcja, czyli granie instrumentalne, trochę elektroniki, ale generalnie jest to progresywny rock. Słuchamy sobie siódmego traku z najnowszej temówki czy najnowszej płytki długo grającej zespół Animations. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O jest. Faktycznie nie ma jest. Czyli psikutas bez S. W pewnych sytuacjach lepiej nie mieć nazwy. bez Net. Pierwszy podcast w polskim internecie, który nie ma nazwy. Polecam wszystkim nie tylko podcast Maćka Skwary, ale i również inne audycje których katalog możecie znaleźć na stronie www.podcast.pl Ja już się z Wami żegnam. E, polecam się na przyszłość. Polecam e, Netsceny w soboty po 21.00 www.tyflostacja.wordpress.com Tam więcej szczegółów. To tak, gdyby ktoś, e, gdyby ktoś chciał podsłuchać, jak killerowi wychodzi na żywo. Dobra, a teraz już się żegnamy. Już tak... E, bez zbędnego gadania. Muzyką oczywiście. Grupa Is Lay Dying. Zespół, który podchodzi i który jest uznawany za Emo, co ciekawe. Także e, krytycy muzyki Emo mogą się teraz wypowiedzieć. E, płyta Trade World Collapse. Już nie pamiętam w tej chwili z którego roku, no ale to jest najmniej ważne. Czwóreczka Collision. Na razie, trzymajcie się, cześć.